chciałabym w imieniu nas wszystkich przywitać pana doktora Mieczysława Guzewicza jako naszego tutaj gościa, którego zaprosiliśmy na nasze rekolekcje w tym właśnie sanktuarium Wichy Chrystusa. I, I chciałbym wyrazić też wielką tutaj radość z tego faktu, że już po raz kolejny możemy właśnie pana Guzewicza gościć jako takiego w zasadzie no można powiedzieć wielkiego e, osobę wielką. W jego Serca zaangażowano bardzo właśnie w sprawy małżeństw, szczególnie wszystkich małżeństw, a w szczególności tych, które doświadczają cierpienia spowodowanego kryzysem małżeńskim. W takim razie oddaję głos tak, zapraszam do naszego tutaj spotkania no, Pana Boga Ducha Świętego, tak żebyśmy po prostu mogli w pełni pełne owoce z tego spotkania, z tego, co nam powie pan Mielczyła. To kontynuując te ostatnie słowa Andrzeja, zapraszam do krótkiej modlitwy, proszę o powstanie. Ponieważ temat jest tak ważny i tak trudny, to poprosimy o to wsparcie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Ci Panie za to, że tego wieczoru możemy się spotykać tak wyjątkowych okolicznościach, bo wyjątkowością jest to miejsce, sanktuarium Twojej krwi, czczenia też Twojej krwi, a też dlatego, że jesteśmy tutaj jako ta właśnie wspólnota. Za te szczególne okoliczności dziękujemy, dziękujemy za to, że, że tu jesteśmy, bo pewnie były różne przeszkody, a jednak jesteśmy. I prosimy, aby cały ten czas tych rekolekcji był owocny, był zgodny z Twoją wolą, żebyśmy potrafili się otworzyć na Twoją łaskę i całkowicie i w pełni ją wykorzystać. I prosimy o światło właśnie na ten moment, na ten wieczór, na rozważanie tych treści. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Posiadź. Ja ze swojej strony również bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników tych tegorocznych rekolekcji i bardzo dziękuję. Dziękuję Andrzejowi Tadeuszowi za zaproszenie, za zaufanie. Dziękuję Wam za obecność. Tak bym też jeszcze powiedział, dziękuję za tą możliwość, za to, że możemy wspólnie porozważać właśnie te treści, które dla nas wszystkich są bardzo ważne, co do tego chyba nie możemy mieć wątpliwości. To też dla mnie jest wielka łaska, że ja mogę z tym tematem stanąć tu pośród Was właśnie, w tym miejscu, ale pośród Was. Jeszcze raz dziękuję za zaufanie i za zaproszenie, ale też chciałbym powiedzieć, wykorzystując tę okazję, dziękuję za to, że w ogóle jest wspólnota Sychar. Kochani, dziękuję im za ten trud wkładany Wam wszystkim, którzy jesteście też współtwórcami tego dzieła. Ona od momentu, kiedy się z Andrzejem poznaliśmy, stała się bardzo ważną częścią mojego życia i myślę, że można śmiało powiedzieć o tym, że pięknie pasujemy z tym, co robimy, do tego, co robimy na tej płaszczyźnie. Dzisiaj odpowiadałem na bardzo rozpaczliwego maila od niewiasty. Przysłałem mi tego maila jakieś pięć dni temu, ale jak go przeczytałem, to byłem zdruzgotany. Najczęściej tak jest, że jak przeczytam treść o takiej najwyższej kategorii, trudności, dramatu, to nie odpowiadam od razu. Czekam kilka dni, obmadlam to. No, przeżywam, bardzo przeżywam właśnie to, co w tych mailach jest zawarte, przedstawiane. I dzisiaj odpowiadałem, już tak ze spokojem rano, mając takie wewnętrzne przekonanie, że ten moment jest najlepszy. Już się nauczyłem od początku, kiedy poznałem treść tego, co robicie w ramach Sychar, że w pierwszym zdaniu zawsze piszę, że niezależnie od tego, co ja Pani powiem, proszę, żeby Pani weszła na stronę Sychar i przeczytała wszystko, co tam jest. Wszystko, co tam jest. I dopiero potem ewentualnie próbowała wysłuchiwać moich rad, czy się moimi radami. I Pani, nawet jak rozmawiam bezpośrednio gdzieś z kimś, kto mi mówi o jakichś trudnościach małżeńskich, to od razu mówię. Jako zadanie domowe. Wszystko, co jest na stronie Sychar. Bo to rzeczywiście jest tak wartościowa strona, tak wartościowa wspólnota, tak wartościowa treść. Bogu nie będą dzięki, bo to jest rzeczywiście niesamowity znak Boży, niesamowita łaska Boża, że na ten moment taka wspólnota powstała. Natomiast ja cieszę się z, też z tego, że tak wszystko się zazębia w tych dziełach, które realizujemy. I teraz się okazuje, że ta wspólnota jest też... Częścią wielkiego dzieła, jest cząstką wielkiego dzieła. O tym, co jeszcze się dzieje, to myślę, że będzie okazja mówić. Chciałbym tak delikatnie się usprawiedliwić, bo z, dlaczego akurat ja zdecydowałem się na to, żeby zaproponować nam refleksję na taki temat, kiedy cierpienie staje się łaską. Od momentu, kiedy poznaliśmy się, ja nie ukrywam nie ukrywam, że. Wielką moją pasją jest Pismo Święte, że współpracuję od wielu lat z tym tekstem natchnionym i moje życie, ono całkowicie kreuje Pismo Święte. Nic, co, co robię, co mam w sobie, nie jest ode mnie. Jest z Pisma Świętego, jest ze współpracy z Właską Bożą. Ale w Piśmie Świętym zajmuje się właśnie tymi dwoma płaszczyznami. Płaszczyzną małżeństwa i rodziny i płaszczyzną cierpienia. To, to wszędzie mam... Na moich książkach, jeśli coś jest napisane tak w kwoli tylko delikatnego przedstawienia mojej osoby, to zawsze właśnie te dwie informacje są, że zajmuję się pismem świętym, że zajmuję się w Piśmie Świętym małżeństwem i rodziną i cierpieniem. Równolegle tymi dwoma tematami. Takie intensywniejsze wchodzenie w tą płaszczyznę cierpienia zaczęło się od momentu, kiedy poznałem w 2000 roku moderatora naszej. Yy, w polskiej gałęzi wspólnoty cichych pracowników krzyża. Ta wspólnota zaistniała w Głogowie. Może o niej słyszeliście, jak nie to będziecie mogli poznać poprzez właśnie te czasopisma i też te materiały, które tutaj leżą. I to jest wyjątkowa wspólnota, której początki są tuż po Soborze Watykańskim, w Rzymie. Sługa Boży ksiądz prałat Luigi Novareze ją założył. Jest to Stowarzyszenie Życia Konsegrowanego. Do Polski przybyli w latach 90. Bogu nie będą dzięki, że pojawiły się w zasadzie bardzo wcześnie w tej wspólnocie osoby z Polski. Wśród nich właśnie ksiądz Janusz Malski, który jest tym moderatorem tej polskiej gałęzi wspólnoty cichych Pracowników Krzyża, przełożonym tej wspólnoty właśnie w Błogowie. I tam od razu zaistniał dom, Dom, który jest już od 2003 roku w pełni działającym domem rekolekcyjnym. Przy okazji, być może w którymś momencie Tadeusz i Andrzej zdecydują się, żeby tam rekolekcje kolejne, Sychar, usadowić, bo jest to wyjątkowe miejsce. Jest bardzo mocno związane właśnie z cierpieniem. Dom rekolekcyjny, który realizuje charyzmat tej wspólnoty czy zaprasza do uczestnictwa na turnusy w charyzmacie tej wspólnoty. A charyzmat tej wspólnoty jest wyjątkowy. Bo nie jest to jedna z wielu kolejnych wspólnot, która się zajmuje opieką nad cierpiącymi i chorymi. Nie tym się ta wspólnota zajmuje. Ona się zajmuje, pozwalam sobie tak to nazywać, dziwnie to zabrzmi, metodologią cierpienia. Ja będę też ją za chwilę Wam przedstawiał, tą metodologię cierpienia. A więc jeśli już cierpisz z jakiegokolwiek powodu, to wszystko zrób, żeby dobrze je wykorzystać. Od i tyle. Wszystko zrób, żeby dobrze je wykorzystać. I taki był zamysł, taka była idea właśnie twórcy tej wspólnoty, księdza Pravata Navarese, który sam, mając doświadczenie umierania, śmiertelnej choroby, cudownie uzdrowiony, ale z tego powodu przebywając w ogromnej ilości szpitali i sanatoriów, zauważył jedną rzecz, że rzeczywiście to nie jest odkrywcze, Cierpienia wokół nas jest bardzo dużo, ale ono się marnuje. W zdecydowanej większości się marnuje. I on zapragnął, inspirowany przede wszystkim prośbami Maryi z tych najważniejszych miejsc objawień, Lourdes, Fatimi i La Salette, zapragnął coś zrobić, żeby się jak najmniej marnowało, a żeby jak najwięcej go wykorzystać. Bo kochani, popatrzcie, już właśnie w Lourdes 150 lat temu Maryja o tym mówiła. Pokuty, pokuty, pokuty. I do Bernadety się bezpośrednio z tym pytaniem skierowała. Czy jesteś gotowa podjąć cierpienie za dość uczynne? Cierpienie za grzechy tego świata. I kochani, już w pierwszym objawieniu w Fatimie jest dosłownie dokładnie ta sama prośba do tych dzieci. Czy jesteście gotowe cierpieć za grzechy tego świata? I ksiądz Praw, czytując się w treści tych objawień, jeżdżąc do Lourdes przede wszystkim, tak sobie pomyślał, że może by spróbować ukonkretnić tą prośbę Maryi. Jeśli Maryja właśnie głównie o to prosi. Odmawiajcie różaniec, owszem, ale najpierw w tych dwóch miejscach prosi o pokutę za to I to jest wezwanie do każdego z nas. I ksiądz Prawad, wychodząc temu naprzeciw, stworzył wspólnotę i charyzmat, która właśnie tym się zajmuje. Żeby nam, którzy jesteśmy w jakąkolwiek, jakąkolwiek formą cierpienia dotykani, Pokazać, co z nim zrobić, żeby się jak najmniej tego cierpienia zmarnowało, a jak najwięcej i w jak największym stopniu go wykorzystać. A więc tym się zajmuje ta wspólnota. Czasopismo, które wcześniej było kwartalnikiem, teraz dwumiesięcznikiem kotwica. Tutaj jest sporo archiwalnych takich różnych numerów i jeden z ostatnich, tegoroczny. To jest do, do, do wzięcia. To macie sobie zabrać, tylko tak się podzielić, żeby, żeby każdemu Starczyło. I właśnie wówczas w 2000 roku ksiądz Janusz mnie zaprosił do współpracy na początku przy tworzeniu tego czasopisma. Potem zaowocowała ta moja współpraca opracowaniami książkowymi, bo pojawiła się książka, której tutaj nie mam. postawy wobec cierpienia w Biblii. Ona się już skończyła. Potem się pojawiła książka Jan Paweł II tajemnica cierpienia, przy czym nie pokazuje ta książka tego, co papież mówił o cierpieniu, tylko tego, jak przeżywał cierpienie. Ale też tutaj są takie główne, najważniejsze z tej dziedziny problemy, dopust Boży. Zresztą to tutaj dzisiaj też będzie poruszane, skąd cierpienie, jaka jest obecność Pana Boga w cierpieniu. Przy tworzeniu tego opracowania też wykorzystałem moje doświadczenia pracy z młodzieżą, dlatego że bardzo lubię, kiedy młodzież zadaje właśnie ta, te pytania. Zresztą mam w pracowni powiększone zdjęcie, które zrobiłem. Dzisiaj przyjeżdżałem tamtędy. Ono tutaj też dzisiaj będzie. Pokazujące jedno z ogromnej ilości miejsc, krzyży przy drodze. Takich krzyży jest bardzo dużo. Kochani, dzisiaj pokonując odległość 250 km, naliczyłem trzy nowe krzyże. A tydzień temu tędy jechałem. Tydzień temu też tą trasę pokonałem. I od tygodnia trzy nowe krzyże się na tej trasie pojawiły. Trzy nowe miejsca upamiętniające śmierć. I mam tutaj mojej pracowni powiększoną fotografię. Szczególnego miejsca. Nazywam je rekordem. Pięciu białych krzyży obok siebie. Pięciu białych krzyży obok siebie. I to zdjęcie specjalnie powiesiłem i powiesiłem w mojej pracowni. I ono też prowokuje młodych ludzi, moich uczniów do refleksji, ale też do pytań. No nawet właśnie takich pytań. Jak Pan Bóg mógł do tego dopuścić? Że pięcioro młodych ludzi, okoliczność była szokująca, bo oni jechali na wesele. Byli cześć, jechali na wesele, pięknie ubrani. Jechali na mszę, a potem chcieli być na zabawie weselnej. Nie dojechali. A więc taka fotografia i takie miejsce prowokuje ogromną ilość. I przede wszystkim właśnie to pytanie, jak Pan mógł na to pozwolić? Jak Pan mógł do tego dopuścić? I tutaj właśnie są odpowiedzi na te pytania. Potem zaczął się cykl rozważań do rekolekcji. Mam z tych rozważań mojego autorstwa Dwa. Przypatrzmy się powołaniu naszemu i tegorocznym być uczniem Chrystusa w Szkole Maryi. One nawiązują do hasła roku, ale wszystkie krążą wokół tego tematu, te rozważania, wokół tematu cierpienia. Tam są jeszcze inne opracowania, ale nie mojego autorstwa. Też polecam, byście chcieli zobaczyć sobie na taką książkę Siewcy Nadziei, bo ona przedstawia osoby związane właśnie z tym, dziejem, z tym dziełem, z tych pracowników krzyża, świadków cierpienia. Właśnie takie przykłady konkretnych osób, ksiądz Palat Nowarzy też tutaj jest, które tak słowie, albo może i w pewnym znaczeniu tego słowa, cudownie przeżywały cierpienie, jeśli w ogóle cierpienie można cudownie przeżywać. Tak prawie idealnie, A to są konkretne osoby, to nie są przykłady teoretycznie jakoś wymyślane jest tak, tylko już jak trzymam te książki, to powiem, yy, są też te moje dwie książki o małżeństwie, Małżeństwo, Tajemnica Wielka, to, to już było i chyba jak rok temu byłem, to też już była ta książka Miłości Służba w Małżeństwie. Ona jest może o tyle pasująca do tego tematu, że tutaj jest dużo świadectw. Świadectw osób, które przeżywają tak szlachetnie cierpienie, ale związane z małżeństwem. Tu akurat. I ta moja współpraca z księdzem Januszem, Dziewiąty już rok, przyglądanie się Pismu Świętemu i osobiste doświadczenia O tych osobistych doświadczeniach nie będę za dużo mówił, natomiast doświadczenia, które od samego początku mnie prowokowały do pytania o sens cierpienia, o istotę cierpienia, które zaczęły się prawie 19 lat temu. 19, dokładnie 19 lat temu. I te osobiste moje doświadczenia... Nie wiedziałem jeszcze wtedy, kiedy ta sytuacja się rozpoczęła w połączeniu z tekstami Pisma Świętego, w połączeniu ze wspólnotą. Nie wiedziałem wtedy, że zaowocuje właśnie taką refleksją. Więc kochani, to co teraz będę tu pokazywał nie jest teorią. To, co będę chciał nam powiedzieć na temat istoty cierpienia nie jest teorią. To jest owoc właśnie tych źródeł, o których przed chwilą powiedziałem. Czuję się uprawniony do tego, żeby o tym mówić, mimo że Jestem sprawny, jestem zdrowy, dzięki Bogu, jestem silny, to jednak myślę, że no, Pan Bóg mi tak delikatnie pozwala o tym mówić, bo czasami dlaczego to mówię? Bo czasami mam okazję, nie, często mam okazję dzielić się treściami związanymi właśnie z tą płaszczyzną, z bardzo dużą grupą osób bardzo cierpiących, niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawności, właśnie w tym domu w Głogowie to dopiero jest wyzwanie, kiedy się staje, powiedzmy, w miarę zdrowym przed stuosobową grupą, gdzie nikt nie jest zdrowy, a jeszcze bardzo często są osoby o bardzo dużym poziomie cierpienia. Ale wtedy mówię, że czuję się uprawniony dlatego, że to, co mówię, nie mówię od siebie. To, co mówię, nie, nie mówię od siebie. Mówię przede wszystkim właśnie w oparciu o Pismo Święte i wielorakie doświadczenia. Rok temu, jesienią, miałem okazję spotkania z dużą grupą młodych kapłanów. To spotkanie dotyczyło małżeństwa, ale też z literatury oni wiedzieli, że zajmuje się tą tematyką i w czasie przerwy obiadowej chyba po dwóch latach kapłaństwa taki młody kapłan podchodzi i mówi Panie Wysławie, ja mam problemy z tym cierpieniem, z tym, co o nim mówić, jak o nim mówić. Jak to z nim jest, z tym cierpieniem? Czy Ono jest łaską. Czy, czy, czy, czy cierpienie jest łaską? Czy cierpienie jest błogosławieństwem? Czy cierpienie jest dobrem? Tak szczerze pytał, rzeczywiście z takim zatroskaniem. Bo, I tak mówi dalej, bo ja myślę, że przecież no nie może być łaską sytuacja, kiedy chociażby pod, po bardzo ciężkim wypadku kogoś dotyka jakaś bardzo poważna niepełnosprawność. To przecież jest przekleństwo. To jest przekleństwo, to jest zło. I tak zakończył. No więc jak to jest? Czy ono jest błogosławieństwem, czy jest przekleństwem. Ja na ten moment odpowiedziałem i trzymam się tej odpowiedzi w ten sposób. Cierpienie jest przekleństwem. Cierpienie jest złem. Cierpienie nie jest żadną łaską. Samo w sobie jest czymś, czego nie powinniśmy doświadczać, przed czym powinniśmy się bronić, od czego powinniśmy uciekać. Jest złem, jest przekleństwem ale może stać się łaską. Ale może stać się błogosławieństwem. Ale może stać się dobrem. I dlatego właśnie taki temat. Kiedy cierpienie staje się łaską? Kiedy ono staje się łaską? Bo jest przekleństwem, jest czymś złym. Ale kiedy staje się łaską? Zapraszam w takim razie do tej refleksji. Przepraszam za to, że to się tak ułożyło, że akurat w takiej porze wieczornej tak trudny gatunkowo temat, tak trudno gatunkowa... Refleksja, ale myślę, tak jak z Andrzejem rozmawialiśmy, że Pan Bóg tak tym kierował, że, że być może akurat to ten moment miał być najlepszym, najwłaściwszym momentem. Od razu zapraszam na drugą część, bo trzeba będzie to tak zrobić, jak tutaj Andrzej i, i Tadeusz mówił, że przerwiemy to na Eucharystię i to stworzy, że Eucharystia będzie takim fajnym centrum, punktem odniesienia. Część tej refleksji będzie przed Eucharystią, część po. I zapraszam, żeby wytrwać i po Eucharystii jeszcze przyjść. Bo ja wiem, z tego co wiem, co tu mam, że najważniejsze będzie właśnie to, co będzie potem na końcu. Czyli to, co będzie po Eucharystii. Czyli wytrwamy, dobra? Wytrwamy. Jak śpik będzie nas łapał, to kawy sobie zróbmy jeszcze potem. Jeśli jest taka możliwość, czy wyjdźmy na chwilę, pomszy na łyka świeżego powietrza i wróćmy tutaj do kaplicy. Jeśli mamy Eucharystię przeżyć o 21.30, to potem o 22.30, czyli o pół do 11. po małej przerwie, będzie ta druga część, do północy. Płynie, no nie przerażajmy się, cóż to jest pójść spać o 24.00. No więc zapraszam do tego, żebyśmy wytrwali. Tam, tam, w tej kurce klasztornej, gdzie te nie, nie, chciałem być nie szczęsne, złe słowo, gdzie te straszne psy nas obeszły. Wy siedzieliście w domu, a my poszliśmy na pierwszą linię frontu. Staliśmy przy samochodzie, a tam dwa owczarki kaukaskie i jeden niemiecki. Obok nas, mokro w majtkach, naprawdę. Wyobrażacie sobie taką scenę, dwa owczarki kaukaskie. Ale nic tam się nie stało, na szczęście. Wzbudziliśmy zaufanie. Kiedy cierpienie staje się łaską? Bardzo się cieszę, że w ostatniej swojej encyklice kochany papież Benedykt dołożył nam taką motywację, patrzcie, motywację do podjęcia tej refleksji. Zasadniczą miarę człowieczeństwa określa się w odniesieniu do cierpienia i cierpiącego. Panie, musimy kontemplować każde słowo tutaj z tego. Miarę człowieczeństwa określa się w odniesieniu do cierpienia i cierpiącego. To już by wystarczyło, żeby złapać motywację. Po co się tym tematem zajmować? Bo to z punktu widzenia wartości nas jako osób jest najważniejszy temat i najważniejsza płaszczyzna. Miarem człowieczeństwa określa się w odniesieniu do cierpienia i cierpiącego. Na tyle, na ile jesteśmy otwarci, wrażliwi na cierpienie, jakoś nastawieni tak pozytywnie do niego, umiejący przyjmować cierpienie, na tyle jesteśmy wartościowymi osobami. Szokujące słowa, mocne w tym znaczeniu. Ma to zastosowanie, zarówno w przypadku jak jednostki, jak i społeczeństwa. Społeczeństwo, które nie jest w stanie zaakceptować cierpie, cierpiących, ani im pomóc mocą współczucia współuczestniczyć w cierpieniu, również duchowo, jest społeczeństwem okrutnym i nieludzkim. Społeczeństwo nie może jednak zaakceptować cierpiących i wspierać ich w cierpieniu, jeśli nie są do tego zdolne jednostki. Bardzo mocne słowa. To są... Słowa z ostatniej encykliki papieża Benedykta, jak czytam ten środek społeczeństwo, które nie jest w stanie zaakceptować cierpiących, ani im pomóc i mocą współczucia współczesniczyć w cierpieniu, również duchowe, społeczeństwem okrutnym i nieludzkim, to wcale mi się nie kojarzą z tym totalitaryzmy minione XX wieku, tylko od razu mi przychodzi na myśl ideologia eutanazyjna, która się rozprzestrzenia w tej chwili w bardzo niebezpiecznym tempie, tak bym powiedział. Rozpoczęło się wszystko w Holandii po zalegalizowaniu, po wejściu na arenę tej płaszczyzny doktora admirala, który siebie nazywa twórcą eutanazji, który cały czas mówi, że dlatego ją propagował, bo kierował się błądkami humanitarnymi. Jak się tego słucha, to ma się odczucie może no, facet chyba nie wie, co mówi, albo wiedzą dokładnie, co mówi, bo to jest dla mnie czyste diabelstwo, pobudkami humanitarnymi. Dwa lata temu doszło do tego już, że w Holandii zrealizowane eutanazje wykonywano na dzieciach do 12 roku życia. Do 12 roku życia, więc te, które wcześniej przeżyły, mogły być uśmiercone w wyniku tej ustawy z pobudek humanitarnych. Dzisiaj jest już tak, że w Szwecji powstało Stowarzyszenie na Rzecz Eutanazji w Europie, a więc jakby nie ukrywa się tego, że chodzi o to, żeby ta ideologia eutanazji rozprzestrzeniała się po całej Europie. Chyba miesiąc temu, czy może dwa, w czasie wakacji można było przeczytać, jak w tej chwili jest przygotowywany grunt w mentalności, w świadomości w Niemczech. Już na przykład pokazano, że 63% obywateli tego wielkiego kraju europejskiego Opowiada się za eutanazją. Również katolików. Opowiada się za eutanazją. To jest przygotowywanie gruntu do tego, żeby za moment również próbować realizować tę eutanazję. Zresztą u nas też, pamiętacie przy okazji kilku sytuacji tego Janka, nie Janka, tego mężczyzny. Tak, pana Świtaja, który prosił o tą eutanazję. Od razu się to wyłapuje, od razu się to pokazuje, żeby przygotowywać grunt. I dlatego papież dosadnie to nazywa, bo tak ta ideologia się rozprzestrzenia. Jest społeczeństwem okrutnym i nieludzkim, bo tak dosadnie trzeba to nazywać, ale my do tego jeszcze będziemy nawiązywali. Natomiast jeszcze takie ładne słowa. Co więcej, jednostka nie może akceptować cierpienia drugiego, jeśli ona sama nie potrafi odnaleźć w cierpieniu sensu drogi oczyszczenia i dojrzewania drogi nadziei. Panie, tu jest jakby kierunek. Czyli jeśli nawet my będziemy się starali utrzymywać tą wrażliwość na cierpienie innych, w jakiś sposób współczesniczyć w tym cierpieniu, to tylko wtedy będzie to autentyczne, pełne, naturalne, jeśli my w sobie wyrobimy odpowiedni stosunek do tego cierpienia. Jeśli my będziemy, no będziemy znać tą metodologię cierpienia, powiemy, ja sobie z tym radzę, w jakim stopniu sobie z tym radzę, już chociażby tyle mam satysfakcji, że, że nie mam buntu. W małym, większym stopniu potrafię sobie z tym poradzić. I dopiero wtedy my będziemy mogli stanąć obok kogoś, kto od nas będzie potrzebował tego wsparcia w jego cierpieniu. Dlatego to jest tak ważne. Tak, Popatrzcie z punktu widzenia nie tylko duchowego, ale też po prostu czysto egzystencjalnego, takiego ludzkiego. Jest to najważniejszy problem. Jeden z najważniejszych problemów. Ja nie wiem, no, ja ryzykuję i mówię najważniejszy, bo w kontekście. Tego, co będzie dalej, mo można zaryzykować takie stwierdzenie. Najważniejszy problem. Na początku pozwólcie, że będzie takie małe wprowadzenie teoretyczne, tak powiedzmy, w miarę szybko pójdzie ono. Często pewne rzeczy mylimy. Cierpienie to negatywny stan psychiczny, duchowy wywołany bólem fizycznym, wywołany bólem, zranieniem psychicznym, nieprzyjemnym doznaniem. Bo czasami mówimy, utożsamiamy cierpienie i ból jakby stawiając na równi te dwa terminy, że zastępczość to jest to samo. Nie, cierpienie to jest to odczucie wywołane bólem. To jest, cierpienie jest konsekwencją bólu. Jeśli coś mm, zaboli w związku z zakłóceniem fizjologicznym, to po prostu boli, reakcja organizmu taka jest. I po chwili powstaje właśnie to odczucie cierpienia. Cierpienie wiąże się z doświadczeniem negatywnych emocji, takich jak lęk, poczucie krzywdy, smutek, żal. Zawsze, zawsze tylko kwestia jakby poziomu. Zawsze w momencie pojawienia się cierpienia jest lęk, jest poczucie krzywdy, jest smutek, jest żal. Czyli coś jeszcze dodatkowo nas przygniata, jeśli jest jakiś stan bólu z jakiegokolwiek powodu, prowadzącego cierpienie, to on się potęguje przez lęk, przez poczucie krzywdy, przez smutek, przez żal. Cierpienie jest stanem integralnym, obejmującym całego człowieka. Cały człowiek cierpi. I myślę, że tutaj akurat to tylko jest przypomnienie tego, co my wiemy. Wiemy z własnego doświadczenia, że to tak jest. Cierpienie jest stanem negatywnym, złym, wyniszczającym. Człowiek nie powinien cierpieć. To od razu trzeba powiedzieć, no bo rzeczywiście tak jest. Niech nikt z nas nie próbuje zrywać jak ja to mówię, przepraszam dosadnie, twardziela. Ale to nic, ja cierpię, ale to nic. Niech tak będzie. Nie, to jest coś złego i niedobrego i koniec. Człowiek nie powinien cierpieć. Jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji i to jest, to jest czasami troszeczkę zaskakujące, bo ktoś powie, yy, nie, mnie to nie dotyczy, mi się jeszcze do tej pory jakoś udawało i udaje tak przez życie, że z doświadczenia swojego nie mogę powiedzieć, że rozumiem, co to jest cierpienie, mnie to nie dotyczy. Ja wtedy mówię, to jest tylko kwestia czasu, to jest tylko kwestia czasu. Prędzej czy później to jest tylko kwestia intensywności. Jest nieodłącznym elementem. Patrzcie, być może dochodziły nieraz do nas informacje, co jest główną doktryną buddyzmu. To jest tu potrzebne, zaraz zobaczymy dlaczego. Bo buddyzm tak to doprecyzowuje. Całe życie jest cierpieniem. To jest główna doktryna buddyzmu bardziej filozofii, jak religii. I jedyne to człowiek może uczynić, to teraz, i teraz, patrzcie to przeciwstawić się mu, walczyć z nim przez doskonalenie ciała i ducha. Całe życie jest cierpieniem, czyli jakby to jest na tym przeciwległym biegunie, jak my powiedzieliśmy, jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji, to jeszcze w tamtym systemie filozoficznym się dopowiada, powiedzmy wprost, nie to, że jest nieodłącznym, to całe życie to jest jedno wielkie cierpienie. Pogódźmy się z tym. To co zrobić? No właśnie, cały wysiłek, uwaga, cały wysiłek włożyć w to, żeby z nim walczyć, żeby, jeśli ono już do mnie dociera, to jak najmniej mnie dotykało, z jak najbliższą intensywnością. Jak walczyć? Poprzez doskonalenia. Doskonalenie ciała i ducha. I to jest główna doktryna buddyzmu, ale my nie musimy godzić się z takim spojrzeniem na cierpienie. Bo cierpienie z Chrystusem będzie nabierać zupełnie innego wymiaru. Cierpienie bez wiary, bez Chrystusa jest przekleństwem. Ale z Chrystusem będzie nabierało zupełnie innego wymiaru i wcale nie będzie chodziło w nim o to, żeby walczyć z cierpieniem. Nie, absolutnie nie. To jest właśnie ta różnica. My nie musimy walczyć z cierpieniem. Oczywiście nie możemy biernie się otwierać na cierpienie, ale nie musimy walczyć. To nie o to chodzi. Tu jeszcze jakby było mało do tych wyrażeń, szczególnie do tego, jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji, ale też do tego, że cierpienie jest przekleństwem. Bez Chrystusa jest przekleństwem. To takie wyrażenia znajdziemy też w nauczaniu świętego Pawła. Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie. Tutaj akurat to jest konkretna forma cierpienia. Kara śmierci poprzez ukrzyżowanie. Nie jest przekleństwem. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie. Mocą Bożą dla nas, którzy występujemy, zbawienia. To już jest jakieś światło, mocą Bożą. Ale głupstwem jest dla tych, co idą na Zatraceni. Nauka bowiem czy to jest głupstwem. Głupstwem. Patrzmy na Jezusa, który na wierze przewodzi on wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał Krzyż, a nie bacząc na jego hańbę, zasiadł po prawicy. Czyli jest głupstwem, jest przekleństwem, jest hańbą cierpienie i Krzyż. Jakby potwierdzenie na to, że rzeczywiście jest przekleństwem, bo jest. Natomiast yy, też tak dla poukładania jeśli mówimy, że jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji, to skąd ono pochodzi? Paszczyzna naturalna, kataklizmy, żywioły, czyli wichury, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, śnieżyce, susze, od zawsze zjawiska naturalne towarzyszące człowiekowi. I człowiek też zawsze umiał się pogodzić z tym, że takie kumulujące się, spięczające się tego typu zjawiska przyrodnicze potrafią też takie, pociągnąć takie żniwo jak, jak duże ilości yy, istnień ludzkich, chociażby w, wybuchy wulkanów. I tak było i tak będzie, tylko tyle, że oczywiście uczciwie trzeba powiedzieć, że być może w ostatnim okresie trochę się do tego przyczyniliśmy. Ja nie wiem o efekcie globalnego ocieplenia, chociaż, chociaż prawdopodobnie też mamy w tym udział, że się intensyfikują te, te naturalne zjawiska. No ale na przykład, patrzcie chociażby takie sytuacje, że są pewne tereny, pewne miejsca, gdzie zawsze były powodzie, gdzie zawsze były wybuchy wulkanów, gdzie zawsze były jakieś tsunami, a człowiek lekceważąc, buduje tam osiedla, buduje tam domy, buduje tam miasta, od chociażby Nowy Orlean, czy, czy chociażby 97 roku Wrocław, gdzie o, osiedle, nie wiem dokładnie jak on się nazywa, proszę? Kozanów, no właśnie, powstało tam, gdzie nie powinno powstać, nie? I do drugiego piętra woda sięgała. Ale to jest, to jest głupota ludzka, lekceważenie siły tych żywiołów, nieprzemyślane, czasami umyślne. Czyli przemyślane. I lekko myślę, decyzje ludzi łamiących przepisy z zasady normy. Czyli mamy cierpienia, często są to wypadki, nie? gdzie się po prostu łamie przepisy i koniec. Choroby, dolegliwości, urazy, wady, wrodzenie, niepełnosprawność. Jest to też w pewnym sensie natura natura, znaczy płaszczyzna naturalna. One wynikają z tego, że żyjemy. Natomiast jest jeszcze czwarta płaszczyzna przyczyn. Ból zadawany przez człowieka. Ból zadawany przez człowieka. I przeczytałem kiedyś w takim dość obszernym opracowaniu na temat cierpienia, że ta ostatnia płaszczyzna to tak w proporcji w życiu każdego z nas to jest 80% przyczyn naszego cierpienia. 80% tylko w 20% może dotknąć jakiś ból wywołujący cierpienie z powodu tych trzech, a aż w 80% właśnie może nas dotknąć cierpienie z powodu postawy drugiej osoby. Tu nie chodzi o jakąś skalę globalną, czyli nie wiem, któryś z totalitaryzmów, błagi czy jakieś inne obozy koncentracyjne, tylko w takim naszym normalnym doświadczeniu bycia w konkretnej wspólnocie. Jeśli w którymś momencie z Staje się to życie ciężkie, robi nam się nieprzyjemnie, pytamy z jakiego to jest powodu. To najczęściej właśnie wynika z postawy drugiej osoby. Tak z tym doprecyzowaniem. Natomiast niewątpliwie, i to już jest jakby w kontekście naszej wiary, zawiera w sobie cierpienie pewien, pewien element tajemnicy, bo od dziecka jesteśmy uczeni, że grzech pierworodny, otwarcie się na dostęp zła, od chociażby, jeśli chodzi o tą trzecią przyczynę choroby, dolegliwości, urazy, wady w i stan pierwotnego raju gwarantował nam, że nie byłoby tego, nie było tego w tym stanie pierwotnego raju. Zresztą ta czwarta też, nie? I to, że się to pojawiło, właśnie wynika z tego, że nastąpiło to otwarcie się na dostęp zła i następuje, bo kochani, to się wydarzyło historycznie w bardzo konkretnym momencie, ale to się cały czas wydarza. Jeśli konkretny człowiek zadaje nam cierpienie, to jest to jego decyzja, to on się otwiera na to zło i on się staje realizatorem tego zła. To w nim się dokonuje właśnie ten trzeci rozdział Księgi Rodzaju. Upadek pierwszego człowieka, wybór między dobrem a złem. I To, to się nie wykonało, nie dokonało jednorazowo. To się cały czas dokonuje w przypadku każdego z nas. Kolejny element tajemnicy, który będziemy częściowo też próbowali wyjaśniać. Tu od razu musimy, od razu wyrzucić bardzo niebezpieczne myślenie, że cierpienie jest karą za grzechy. Nie jest karą za grzechy. Nie jest karą za grzechy. Niech nikt nigdy z nas w takich kategoriach nie myśli o cierpieniu. Że należy mi się albo należało jemu się. Tyle na grzesie należało mu się. Nie jest cierpienie karą za grzechy. To, to wywołuje w nas być może różne elementy wątpliwości, dlatego to będzie potem wyjaśniane. I nie pochodzi od Boga. Tu od razu też musimy to skorgować. Żadne cierpienie nie pochodzi od Boga. Jakby było mało, w tym ostatnim wyrażeniu pojawia się dużo zamieszania. No właśnie element tajemniczości. Kochani, yy, to jest pewnie, cierpienie nie pochodzi od Boga, ale jakby było mało, owszem jest konsekwencją otwarcia się na wpływ szatana, tu trzeba było doprecyzować, bo grzech pierworodny, otwarcie się na dostęp zła, ale to doprecyzowanie jest konieczne, dlatego, że yy, przypominam mi się teraz dramat tego no powiedziałem strażnika, ale to nie był jego dramat, to był dramat przez rodzin ofiar. Pamiętacie strażnik więzienny we Wrocławie to chyba było, nie? Który zastrzelił dwóch policjantów i trzeciego ranił. Bardzo ciężko. I pamiętam taką scenę z sali sądowej, kiedy wyprowadzano ojca jednego z tych zabitych policjantów bo hałaśliwie się na sali rozpraw zachowywał. Się, że strażnicy go wyprowadzali, on się odwracał i krzyczał do tego oprawcy, do tego strażnika, zabiłeś moje dziecko, zabiłeś najcenniejszy, najcenniejszy skarb. Oczywiście naturalnie się zachowywał, trudno ci się że się tak zachowywał. Ale do czego zmierzam? Potem się pokazywały różne komentarze, informacje. Można było czytać na przykład o tym, że wśród jego wypowiedzi była i taka, że on mówił wiele razy, że on nie wie, dlaczego to zrobił. Mimo, że on strzelał pojedynczymi strzałami, mając broń automatyczną, ustawił sobie na pojedyncze strzały, będąc snajperem, bo był, był bardzo dobrym strzelcem, strzelał z zamiarem zabicia. Nie z zamiarem ranienia, tylko strzelał z zamiarem zabicia. I on potem mówił, że on nie wie, dlaczego strzelał. Ktoś tam próbował mówić, miał jakieś problemy w domu, miał jakieś problemy w małżeństwie, ale to nie jest wytłumaczenie. Ale idźmy dalej. On przebywając w śledczym podprosił w pewnym momencie o możliwość spotkania z księdzem egzorcystą. Umożliwiono mu to spotkanie. Ja nie wiem, jaki był przebieg, o co chodziło w tym, ale umożliwiono mu to spotkanie z księdzem egzorcystą. Można było ewentualnie jakiś wniosek z tego wyciągnąć, że on sam odczuwał, że jakaś nadnaturalna zła siła nim kierowała. Ale to nie musi być zaskoczenie, dlatego że... No, Znamy wiele takich przypadków, gdzie rzeczywiście zachowanie jednej osoby wobec drugiej zawiera w sobie, zawierało w sobie tyle agresji, tyle zła, że wręcz nawet trzeba powiedzieć, że człowiek no sam o własnych siłach nie byłby zdolny do takiego poziomu agresji. Ktoś musi jeszcze za tym stać i myślę, że jeśli spoglądamy na tą płaszczyznę, to musimy uczciwie powiedzieć, a czemu nie? A dlaczego nie? Też musimy przyjąć i taką możliwość, że ktoś staje się narzędziem szatanem w realizacji tego zła. Jest konsekwencją. Chociaż to jest tajemnica, bo do końca tego nie rozstrzygniemy i ktoś może to zakwestionować. Ale też nie jest przeznaczeniem. To też jest element, który będzie wzbudzał w nas jakieś yy, może sprzeciwy. Nie jest karą za grzechy, nie pochodzi od Boga, nie jest przeznaczeniem od razu wyeliminujmy. Nie jest przeznaczeniem. I to jest właśnie kochani, ta ilustracja, o której wspominałem. Te krzyże białe to jest zakręt między Lesznym Arawiczem. Krajowa piątka, bardzo intensywnie wykorzystywana droga. Małe miejscowości, która się nazywa Augustowo. Augustowo, taka mała wioseczka. Po remoncie, który tam był, kiedy robotnicy układali ten. Chodnik bardzo delikatnie przenieśli te krzyże nieco dalej od drogi i one nadal tam stoją, bo one zawsze tam stały po tym wypadku. Te pięć, pięć białych krzyży i to, że one są białe nie jest przypadkiem, bo tuż zginęły rzeczywiście młode osoby. Kochani, kogoś może zaskoczyć, czy zaskakiwać, czy może nawet urażać, dotykać ten napis ja go nie wymyśliłem. Ten napis przeczytałem na ilustracji podobnej, tylko tam był jeden krzyż. Na ogromnym billboardzie, usytuowanym w Poznaniu, może, może ktoś kojarzy, tam w rejonach, w okolicach browaru Lech, to jest część dawnej, teraz już chyba trochę inaczej przebiegał wodnicy z wyrotem na Warszawę. I tam był potężny billboard, nie wiem czy jeszcze jest z widokiem właśnie takiego krzyża przy drodze, takiej ciemnej poświacie i był ten napis, to nie przeznaczenie, to głupota. Ja sobie pozwoliłem go tutaj umieścić z pełną odpowiedzialnością, dlatego że ja się całkowicie zgadzam i utożsamiam z tym napisem i z taką teorią i z takim myśleniem. Kiedy ginie młody człowiek w wypadku samochodowym, nie jest to żadne przeznaczenie. Niech nikt z nas nigdy nie używa Albo spróbujmy może od dzisiaj wyeliminować takie myślenie przekazywane tym innym osobom. No tak, takie było jego przeznaczenie, no tak, takie było ich przeznaczenie, no tak, tak im było pisane. Nieprawda. Nie ma czegoś takiego jak skrupulatnie zaplanowana droga naszego życia. Nie ma czegoś takiego, że Pan Bóg usiadł i w momencie naszego poczęcia zaprogramował nam cały przebieg naszego życia. I w tej chwili tylko, siedząc przy tym ogromnym komputerze, superkomputerze, tak po prostu, tylko od czasu, że sobie tam zagląda i patrzy, czy rzeczywiście to przebiega tak, jak on sobie go zaplanował. A przecież jest nas ponad 6 miliardów na kuli ziemskiej. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Kochani, po pierwsze, jedynym planem Pana Boga, jedyną rzeczą, którą nam zaplanował, jest nasze zbawienie. I to jest nasze przeznaczenie. I w nauce świętego Pawła takie wyrażenie przeczytamy. Jesteśmy przeznaczeni do bycia synami Bożymi. Jesteśmy przeznaczeni do zbawienia. I to jest cudowne przeznaczenie. Tylko, że od razu doprecyzujmy, przeznaczenie w postaci zbawienia nie jest koniecznością. Lubię pokazywać taki obraz, bo lubię tą rzeczywistość, która się nazywa życiem wiecznym. Bardzo lubię o niej mówić, bardzo lubię o niej czytać. Szczególnie w Piśmie Świętym jest w nauczaniu Jezusa dziesiątki miejsc, kiedy Jezus mówi kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Cudowna perspektywa, piękna perspektywa. Jak jeszcze do tego dołożymy kruchość naszego życia tutaj na ziemi, to jak szybko czas płynie, to jest to perspektywa, która daje nam ogromną, czy powinna nam dawać ogromną dawkę nadziei. Co z tego, że tu się męczymy? Ale tam będzie cudownie. Co z tego, że ten czas tak szybko leci? Ale tam nie ma czasu. Tam będzie zawsze pięknie, ślicznie, cudownie, najwspaniale jak może być. Takie jest życie wieczne. Skąd to wiemy? Bo Jezus tak powiedział, wystarczy. Jezus tak mówi. Nie są już nam potrzebne żadne książki typu Życie po życiu, czy żadne filmy typu Życie po życiu. Jezus tak powiedział i już. Ale, a może jeszcze dodajmy, dodajmy do tego. I każdy z nas ma tam, na 100% tak jest, każdy z nas ma tam cudowny apartament. No jak chcesz, to masz tam willę, no, z ogrodem i z basenem. Piękną willę w, z pięknym ogrodem. Każdy z nas ma. I jeszcze coś jest cudownego, że w, na drzwiach tego apartamentu, albo na furtce do tej willi, jest twoje imię, moje imię. Dokładnie, ona nie jest przejściową willą, że ktoś tam zamieszka na chwilę, potem jak ty przecież to tamtego wyrzucę. Ona jest dla ciebie. Od zawsze tam jest i zawsze tam będzie. Tylko, że ona może zostać pusta. Ona jest, ale ona może zostać pusta. Ty możesz, Panu Bogu, powiedzieć do widzenia. To nie dla mnie. Nie chcę. A więc życie wieczne, zbawienie, nie jest koniecznością. Jest możliwością. I te wille, które tam mamy, one tam na nas czekają, ale mogą zostać puste. To do nas będzie należała decyzja, czy będziemy chcieli z nich skorzystać. I kochani, to jest jedyne przeznaczenie, to jest jedyny plan wobec naszego życia, Pana Boga. Natomiast to, co się dzieje od, od poczęcia do naszej śmierci jest najpierw efektem myślenia i działa działania naszych rodziców. Dlaczego się poczęłeś w takiej rodzinie, w takim kraju, w takich uwarunkowaniach historycznych? Ja też czasami, przepraszam, jestem wściekły na te uwarunkowania historyczne. Bo może jakby tak 20 lat później, to już byśmy mieli autostrady, nie? Jakbym się poczuł 20 lat później, nie? To byśmy już mieli autostrady. A tak muszę po tej komunie wstrętnej, po tej biedzie, jeszcze po takich drogach jeździć. I ciągle czekam na te autostrady i ciągle ich nie ma. No można się wściec, nie? Jak się do Niemiec pojedzie, to też można myśleć, kuchnia, dlaczego ja się w tych Niemczech nie urodziłem, nie? Takie autostrady tam mają. No ale przepraszam, no nie miejmy do Pana Boga i do nikogo pretensji. No ja nie mam pretensji. Od po prostu. Moi rodzice w takich okolicznościach się poznali, bo chcieli. W takich okolicznościach doszło do poczęcia i ja się na tym świecie pojawiłem. Potem jakiś wpływ na moje życie oni mieli. Taka szkoła, taka szkoła, ale od pewnego momentu, nie wiem, gdzieś tak od jednej trzeciej mojego życia to już były moje decyzje. I z tego się ucieszmy. Kochani, niech to wybrzmi, to przysłowie. Każdy jest kowalem swojego losu. Przepraszam, bardzo ważne słowa. Niech nikt nigdy z nas nie myśli, że to, że właśnie ta żona jest moją żoną, to jest przeznaczenie. Że ten mąż jest moim mężem, to jest przeznaczenie. Nieprawda. Widziały gały, co brały. Takiego sobie wybrałaś, jak chciałaś. Taką sobie wybrałeś, jak chciałeś. To była nasza decyzja. To, że moja żona jest moją żoną, to była moja decyzja. Nie zwalajcie winy na Pana Boga. To była moja decyzja. To, że tak mi się teraz życie układa, to też jest konsekwencja ludzkich działań. Nie Pana Boga. Moich, mojej żony. Nie Pana Boga. Każdy jest kowalem własnego losu. I nie zwalajmy winy na Pana Boga. To, co się dzieje w naszym życiu, jest konsekwencją naszych decyzji i wyborów. Ale nie tylko naszych. Bo ktoś mi powiedzieć zaraz, zaraz, facet. To nie przeznaczenie, to głupota. gdyż oni jechali prawidłowo, przepisowo, spokojnie, radośnie i zginęli. Dlaczego? Bo ten drugi kierowca tak nie jechał, bo być może był napity, bo być może zlechceważył przepisy i on w nich uderzył. I to, że oni zginęli, ich winą nie było, ale winą i wyborem jego, tamtego faceta. Jeśli uderza kierowca w przystanek autobusowy i ginie troje dzieci, to pewnie, że te dzieci żadnej... No, to nie był żaden ich wybór, że zginęły. Ale to był wybór tego faceta. Że jechał nadmierną prędkością, że może miał niesprawny samochód, a jeszcze być może sobie jakieś piwko chlapnął. A więc to nie Pan Bóg. To jest zawsze, kochanie, jeśli dzieje się taka sytuacja, że wypadek, że jakiś dramat, to zawsze trzeba pytać o przyczyny racjonalne. Konkrety. Kto zawinił? Co się stało? Rok temu nie cały, bo rok będzie teraz w grudniu w mojej miejscowości w Wigilię, w dzień Wigilii, rano o piątej zabiło się dwóch chłopaków samochodem, ale no w takich okolicznościach, bo jechali prosto i ta droga się kończyła Przecznicą, była prostopadła prosto padła do innej drogi, a dokładnie na wprost tej drogi stoi wielki budynek, jeszcze taki z XVII czy z XVIII wieku, bo ściany półtora metrowe, zasuwali, tch, śmierć na miejscu. Zginęli od razu. Na Napici byli. Byli napici. Impreza była do rana. I oni wsiedli do samochodu. Ci inni im pozwolili, pojechali, rozpędzili samochód. I myśleli, że są już za miastem. nie, Myśleli, że są na prostej. I niestety jakiś dom się na drodze nagle pojawił. Czyja to była decyzja? No pewnie, że ich. Nie zwalajmy w na Pana Boga. W dzień wigili dwóch 21 chłopaków się zabija... Zawsze pytajmy o przyczyny racjonalne. Nie mieszajmy do tego Pana Boga. Oczywiście, Pan Bóg może być w tym obecny, tak samo jak może być obecny w naszym życiu. Jeśli ja wyraźnie to mówię, że to, co się dzieje w naszym życiu, jest konsekwencją naszych decyzji, wyborów, albo decyzji osób, które są wokół nas, czasami nawet obcych, bo kochani, no jaka to była decyzja mojej babci, że 17 września na miejsce, gdzie oni mieszkali, Napali Sowieci i zaczęła się okupacja i wywózka na Syberię. To nie była decyzja ani mojej babci, ani mojego dziadka. Nie? To była decyzja Sowietów. No ale, ale decyzje ludzkie nam korygują czasami nasze, nasze plany i wpływają, jakby nasze plany są silniejsze czasami od naszych planów, ale to są przyczyny racjonalne. Natomiast może to życie toczyć się zgodnie z wolą Pana Boga? Może. Czy ja sobie planuję, ale mogę też przejść w którymś momencie, rozpocząć współpracę z Panem Bogiem. Mogę zaprosić Pana Boga w najwyższym stopniu. Nawet w takim stopniu, że powiedzieć, Panie Boże, ja to moje życie całkowicie Tobie oddaję. Całkowicie. Owszem, ja sobie pewne rzeczy zaplanowałem, Panie Boże, ale ja z tych planów rezygnuję. Niech się dzieje w moim życiu tak, jak Ty chcesz. Wiecie o tym, że można też dokonać, może już niektórzy z nas to robili na jakichś rekolekcjach ewangelizacyjnych takiego aktu oddania się Panu Bogu w niewolę. To się opłaci, niewątpliwie. Ale wtedy zobaczcie na jedną rzecz. Wtedy musimy powiedzieć tak. Panie Boże, wiem, że to, co ja robię w moim życiu, to co do tej pory robiłem, jest efektem mojej decyzji i ewentualnie decyzji innych ludzi. Ale jeśli chodzi o te moje decyzje, to ja od dzisiaj rezygnuję. Z własnej woli rezygnuję. Oddaję to moje życie całkowicie Tobie. Chcę się stać Twoim niewolnikiem. Chcę się dać zniewolić. To jest paradoks, nie? Chcę, żebyś mi założył kajdany i poprowadził. Chcę się oddać Tobie w niewolę. I wiemy, kochani, tak po ludzku, że nam się bardzo opłaci. Że możemy powiedzieć, Panie Boże, ja już chcę przestać kombinować. Tylko potem, co się będzie działo dalej, to już jest efekt mojej współpracy z Panem Bogiem. Będę musiał to cały czas potwierdzać. Panie Boże, prowadź mnie. Panie Boże, pokazuj mi, jak mam robić. Panie Boże, niech to będą Twoje decyzje. Twoje, nie moje. I wiemy o tym. Wielu to pokazuje że może się rozpocząć cudowna przygoda. Może się rozpocząć rzeczywiście taka sytuacja, gdzie ja inaczej myślałem, tak się dzieje, ale to jest najlepsze rozwiązanie, jakie mogło być. I potem sobie myślę, no przecież ja nie mogę się dziwić, bo ja prosiłem Pana Boga o to, żeby to On tym moim życiem kierował. Dlatego ja też zachęcam do tego, żeby taką decyzję podjąć, ale pamiętajmy, że to nie będzie tak, że już mojego myślenia nie będzie. Tylko w tym momencie rozpocznie się bardzo intensywna moja współpraca z Panem Bogiem. Wreszcie nawet trzeba prosić, Panie Boże, pokazuj mi konkretne rozwiązania, stawiaj na mojej drodze ludzi, pokazuj mi jakieś fragmenty Pisma Świętego jako drogowskazy, żebym wiedział, jak dalej mam iść właśnie zgodnie, z twolo, swoją wolą. właśnie zgodnie z Twoją wolą. A więc możemy dać się zniewolić i zrezygnować z własnej woli. To jedna rzecz. Druga rzecz. Mówimy o tym, że w takich wypadkach, w takich dramatach Pan Bóg jest nieobecny, bo to są wybory tych ludzi, którzy jadą, albo tych innych, którzy się przyczyniają tych nieszczęść. Nie do końca. Pan Bóg jest obecny. Może już czytaliśmy o takim wyrażeniu, takie wyrażenie, czy słyszeliśmy, że Pan Bóg współuczestniczy w cierpieniu. Pan Bóg utożsamia się w cierpiącym. To tak, jakby sam Pan Bóg cierpiał. To tak, jakby sam Chrystus cierpiał. Czyli to nie jest nigdy Pan Bogu obojętne. Jeśli taka sytuacja się wydarzyła, to lubię mówić w ten sposób, że Płakali strasznie rodzice tych dzieci, tej młodzieży. Płakało rodzeństwo, ale Pan Bóg też płakał. Nie było mu obojętne cierpienie na takim poziomie, bo to jest cierpienie na najwyższym poziomie. Więc taki jest udział Pana Boga. Pan Bóg współuczestniczy w cierpieniu. Cierpi z cierpiącymi. Wiele razy to słyszeliśmy. Tylko, kochani, to współuczestniczenie też jest tajemnicą. Bo proszę popatrzeć, lubię pokazywać taki przykład. Idzie malutka dziewczynka, a gdzieś tam za rogiem stoi jakiś bandzior, który ma zamiar za chwilę ją napaść, brutalnie zgwałcić i zabić. I Pan Bóg wie, że to się stanie. Pan Bóg wie. Nie dlatego, że zaplanował. Nic nie zaplanował. To jest decyzja tego bandziora. Ale Pan Bóg wie, że to się stanie. Tu dopiero jest problem. Wie. I teraz... Zainterweniuje, no przecież Pan Bóg może to zrobić. Ten bandzior czeka i nagle tum, jakieś jedno uderzenie, bandzior leży martwy, żeby uratować tę dziewczynkę. Mógłby Pan Bóg tak zrobić? Mógłby, jest wszechmocny. Mógłby. Mógłby, ale nie zrobi tego. Pani, przepraszam, weźmy jeszcze pod uwagę grubszy kaliber, że w momencie, kiedy się Adolf Hitlerek urodził gdzieś tam w tej wioseczce austriackiej, to Pan Bóg wiedział, co z niego wyrośnie. Tak jak Józiu Stalinek gdzieś tam w górach Kaukazu, czy, czy gdzieś tam w Gruzji. Pan Bóg wiedział, co z niego wyrośnie. Wiedział. Co Pan Bóg nie mógł go jakąś grypką albo jakąś odrą tu w wieku czterech lat, pięciu i nie ma już Stalinka i nie ma takiego dramatu. Mógł to zrobić. Pan Bóg dokładnie wiedział, co się będzie działo właśnie z powodu decyzji tych ludzi i aparatu, który ci ludzie sobie zniewolą. Pan Bóg wiedział. Uczestniczył w tym. Nawet w ten sposób, że wiedział wyprzedzająco, co będzie. Dlaczego nie zainterweniował? Dlaczego nie interweniuje, kiedy ten bandzior stoi i ta dziewczynka idzie? I pan, pan Bóg wie, że ta dziewczynka za chwilę tak brutalnie zginie. Dlaczego Pan Bóg nie zainterweniował, kiedy Józef Stalinek biegał, kiedy Adolfik biegał, Pan Bóg wiedział, co z nich wyrośnie? Dlaczego nie zainterweniował? Dlaczego? Wiedział! Doprecyzujmy, ale to tylko już przypomnienie tego, co było. Wiedział nie dlatego, że to zaplanował, bo nic nie zaplanował. To były decyzje Józia, to były decyzję Adolfika i tego bandziora. Pan Bóg tego nie zaplanował. Pan Bóg to wiedział, bo jest wszechwiedzący, bo jest Bogiem. Pani, Pan Bóg nic nie zaplanował w życiu każdego z nas. Ale Pan Bóg dokładnie wie, dokładnie wie, co my robimy, co myślimy, ale też wie, co dalej będzie się działo w naszym życiu, aż do ostatniego oddechu. Pan Bóg to wie, ale nie zaplanował tego. Wie to, ale tego nie zaplanował. Wie, bo jest wszechwiedzący, bo jest Bogiem. Ale nie zaplanował. To są efekty mojej decyzji. Dlaczego Pan Bóg nie interweniuje, kiedy my siadamy piani do samochodu i jedziemy? Dlaczego nie interweniuje? No, bo mamy wolną wolę. Dokładnie. Bo jednym z najcenniejszych darów, jakie otrzymaliśmy od Pana Boga, jest dar wolności. To już pokazuje właśnie ów ogród Eden. Pan Bóg ich tam nie zniewolił. Bo Pan Bóg mógł zrobić tak, powiedzieć tak, patrzcie, tu jest drzewo poznania dobra i zła, ale nie dojdziecie tam. Drut kolczasty pod napięciem, fosa, jadowite węże... I z daleka będziecie na to drzewo patrzeć, ale tam nie wejdziecie. Mógł tak zrobić, nie byłoby problemu, nie? Ale to nie byłaby wolność. To nie byłoby doskonałe stworzenie. Pan Bóg dał nam wolną wolę i to jest jeden z elementów potwierdzających doskonałość stworzenia. I to ty i ja podejmujemy tą decyzję. Bo gdyby ci młodzi chłopcy, ci, ci dwaj, o których wspominałem, usiedli do tego samochodu i Pan Bóg wie, co się stanie i nagle, no, brrr, nie zapala, brrr, nie zapala. I Pan Bóg zaciera ręce, ale mam zrobiłem kawał, nie zapalicie tego samochodu i nic się wam nie stanie, nie? No to, to nie byłaby wolność. To byłoby zniewolenie. I teraz, zwróćcie uwagę, to już musimy zostawić, bo taka teoria jest szokująca. No, kuchnia, no przecież, no, gdyby Pan Bóg tą odrą, tego Adolfika, to tyle ofiar byśmy uniknęli, tyle istnień ludzkich byśmy uratowali, nie? No Panie Boże, no to nie jest chyba uczciwe, sprawiedliwe, dobre a Pan Bóg powie, nie, to jest dobre. Dałem wam wolność, tak z niej korzystacie. Jeszcze coś, dałem wam rozum. Wyciągajcie wnioski. Patrzcie, kogo wybieracie. Kochani, tu mamy dopiero klarowny przykład. Zapatero w Hiszpanii. Jak tylko objął władzę po tych madryckich wybuchach, pamiętacie na, na tej fali wycofania wojsk hiszpańskich z Iraku, wprowadził z dnia na dzień legalizację związków homoseksualnych z możliwością adopcji dzieci, eutanazję i rozwody ekspresowe. Dzisiaj jeden z najniższych wskaźników rozwodów w, w świecie. Z dnia na dzień wprowadził. I co zaczął mówić? Wyrzucić religię ze szkoły! I nagle marsz rodzin w Madrycie, nie? Rok temu milion osób się zgromadziło, kamery pokazują, a za chwilę jesienią wybierają znowu Zapatero. Katolicka Hiszpania. Dziesięć lat temu jeden z najbardziej katolickich krajów w Europie. Tego samego Zapatero wybrali. Rok temu, na drugą kadencję. Taki, tacy są ludzie. Takie wnioski wyciągamy. Nie, nie wystarczyło im tego, co już zrobił na, na płaszczyźnie spustoszenia moralnego tego katolickiego narodu. Znowu go wybrali. Nie dziwmy się, że mamy taką sytuację, jaką mamy w tej chwili w kraju. Nie dziwmy się, że wciska nam się już inne formy związków partnerskich. Konferencje się robi na ten temat w Warszawie, żeby pokazywać, że takie spojrzenie na małżeństwo jest spojrzeniem obciążonym pewnymi ideologiami. Takie spojrzenie, jakie my reprezentujemy. których trzeba się uwolnić. To no nie dziwmy się, co my nie wiedzieliśmy, co się kryje za takim ugrupowaniem, które się nazywa platformą. Nie wiedzieliśmy, jaki to jest liberalizm. Nie wiedzieliśmy, co oni nam szykują i katolicka Polska ich wybrała? Ale nie dziwmy się. Proszę wziąć do ręki Stary Testament, a szczególnie Księgę Wyjścia. Tam jest wszystko o człowieku. Jaki człowiek jest przewrotny? Pan Bóg daje wolność. Człowiek z niej korzysta tak, że przeciwko sobie obraca to. Potem krzyczy, Panie może ratuj, ratuj, ratuj! Pan Bóg ratuje. Jest dobrze. I za chwilę, Panie Boże, do widzenia, nie jesteś nam potrzebny. I taka jest Księga Wyjścia. Cały czas. Odejście, powrót, odejście, powrót, odejście, powrót, odejście, powrót. I ludziska nie potrafią wyciągać wniosków z historii po prostu. I to w skali globalnej, indywidualnej też, my też. Jak jest dobrze, to, to może się okazać, że już Pan Bóg jest najmniej potrzebny, nie? Jak się robi źle, to jak trwoga, to do Boga. Każdy z nas taki jest, bo taka jest natura. Nie potrafimy wyciągać wniosków. A więc dlatego Pan Bóg nie interweniuje, bo dał nam wolność. To jest... To jest czasami szokujące, ale rzeczywiście tak jest. Ale jeszcze coś. Ale pan może zainterweniować. I czasami interweniuje. I czasami interweniuje. No bo, kochani, tych dwóch chłopców wsiadło tego samochodu się i się rozbili. Zginęli na miejscu. Dobrze. Ale przecież też nierzadko w naszych doświadczeniach jest to wypadek, i to właśnie z powodu kogoś z zewnątrz, nie tego, który jechał. Samochód rozbity doszczętnie, Tobie, komuś z rodziny się nic nie stało. I wtedy mówimy, cud, cud. I tak było. Był cud. Ten ktoś się uratował, bo był cud, bo Pan Bóg zainterweniował. I pewnie znacie takie przykłady. Może z własnego życia osobiście, albo bo, może właśnie z opowiadań w rodzinie przekazywanych. I ktoś powie, to był cud. I to był cud. No to jak, to Pan Bóg nie interweniuje? Interweniuje. Interweniuje. Wiele razy interweniuje. No bo przecież tak trzeba powiedzieć jeśli powiedzmy, no młody człowiek wchodzi na drogę takiego rozchwiania moralnego, zaczyna się rzeczywiście zachowywać tak troszkę luzacko, jeśli chodzi o dekalog i zasady Ewangelii, ale ma na szczęście babcie albo Matkę Kczesną, która godzinami się modli. Te różańce z Radiem Maryja, temsza, bożeństwa w Kościele. I cały czas tylko mówi, Panie może, doraduj tego Krzyśka, Panie Boże, doraduj tego Krzyśka, żeby się jeszcze bardziej nie wykoleił. To co, to Pan Bóg zlekceważy te prośby? Nie zlekceważy. Nie zlekceważy. I pani, no wiele przykładów można podawać akurat z, tej, z naszej płaszczyzny. Tutaj jest świadectwo, wspominałem chyba, jak rok temu się spotkaliśmy tam w Olsztynie pod Częstochową e, takie Elżbiety. Świadectwo, które nagrywałem Właśnie tam w Głogowie, w tym domu rekulakcyjnym, która umierała na chorobę nowotworową i mówiła, że całe to cierpienie ofiarowuje za męża, który odszedł, porzucił, ona została sama. On potem zmarł przed nią. I ona na pewnym etapie swojego życia właśnie podjęła taką ofiarę. Całe to cierpienie w jego intencji. No i z taką pewnością mówi i będzie zbawiony. I będzie zbawiony z taką pewnością. I ja mówię, no oczywiście, że będzie. Oczywiście. On sobie niczym na to nie zasłużył. Tak ją skrzywdził, porzucił i ona całe życie się męczyła. Sama wychowywała, wychowała wspaniałego syna. A on sobie żył z tamtą kobietą i miał świetną sytuację. No niestety choroba go złapała, nieuleczalna zmarł. I wszystko wskazuje na to, a więc... Jego ocena zgodna z Bożą Sprawiedliwością, że niczym sobie nie zasłużył na zbawienie, a będzie zbawiony. No bo teraz popatrzmy na te dwie płaszczyzny. Jego zło popełniane i Boża Sprawiedliwość, ale jej cierpienie ofiarowane za Niego, jej śmierć ofiarowana za Niego i Boże Miłosierdzie będzie zbawiony. Bez Jego woli będzie zbawiony. Pan Bóg aż tak może zainterweniować. Słuchani, te modlitwy zanoszone przez matki, przez chrzestnych, przez babcie wielokrotnie owocują czymś takim, że Pan Bóg jednak interweniuje i ogranicza wolność. I z tym też musimy się pogodzić. Jest to też jeszcze jakby wyższy stopień trudności, jeśli przyjmiemy, że tak jest, bo jest, że Czasami ktoś się bardzo intensywnie modli w czyjejś intencji. No tak po efektu nie ma. Pamiętam taki przykład bardzo dramatyczny z towarzystwa mojej najstarszej córki. Oni byli wtedy w klasie licealnej, już chyba trzeciej albo czwartej, kiedy umierał ich kolega z klasy ze szkoły podstawowej. Osiem lat chodzili razem, właśnie taki Krzysiu, na chorobę nowotworową. Już go przywieźli do szpitala, do nas, do Wschowy, dlatego, że już no, co można było zrobić w klinice, to zrobiono. I to już były ostatnie tygodnie jego życia. I oni wszyscy wiedzieli, że to już jest ten moment życia, ale wzbudzili w sobie no, taki zapał modlitwy, że powiedziałbym, bombardowali niebo. Wszelkie modlitwy, jakie tylko były możliwe, te do Judy Tadeusza i całe to grono jego właśnie kolegów, koleżanek, tego Krzysia, Kilkanaście osób z niesamowitą intensywnością. I Krzysiu zmarł. No i oczywiście pamiętam ogromny bunt. Nie wiem jak tamte dzieci, ale u naszej córki ten bunt był. Tato, dlaczego Pan Bóg naszych próśb nie wysłuchał? Tyle modlitw było. Tato, taki młody chłopak w wieku 17 lat zaczyna dopiero życie. Tato, jak Pan Bóg mógł do tego dopuścić? Dlaczego Pan Bóg na to pozwolił, a dlaczego też naszych próśb nie wysłuchał? Jaka jest wtedy odpowiedź? Nie wiem. Tu dopiero jest właśnie jakby element naszej wiary, zaufania. Trzeba tu Panu Bogu zostawić. Dlaczego tak jest? Że wiele razy modlimy się o ten cud, bombardujemy niebo i nie ma takiego efektu, jakbyśmy chcieli. A czasami jest cud, kiedy tak po ludzku by się wydawało, że przecież nikt się nie modlił. I Pan Bóg mu w taki sposób pomógł uniknąć śmierci w wypadku, czy w jakiś inny sposób pomógł uniknąć jakiegoś nieszczęścia. I tu zostaje ta płaszczyzna, gdzie trzeba powiedzieć, nie wiem. Nie na wszystko znajdziemy odpowiedź. Znajdziemy ją tam, po tamtej stronie. I czujmy sobie te pytania. I jak już tam staniemy po tamtej stronie, to zadajmy je Panu Bogu. Nie, Panie Boże, zaraz, zaraz. A pamiętasz wtedy tamta sytuacja? Dlaczego wtedy tak się stało? I wtedy sobie porozmawiamy. Będziemy mieli bardzo dużo czasu. Ale miejmy tą świadomość, że tu na ziemi na wiele pytań nie znajdziemy odpowiedzi. Ale to jest istota naszej wiary. Istotą naszej wiary jest zaufanie. Kiedy trzeba będzie czasami powiedzieć, Panie Boże, ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem, ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Ale niech się dzieje Twoja wola. A więc na nie, nie na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedź. Mimo, że tutaj jakby dużo już sobie doprecyzowaliśmy, ale trzeba będzie to zostawić też to właśnie ale, Nie? Czy do tego jakieś pytania? A, śmiało. Do tego, co do tej pory zostało powiedziane. Śmiało. Śmiało. Czasami ktoś zadaje pytanie takie, patrząc na te przyczyny. Proszę pana, no ja rozumiem, że wypadek, że zawinił ten, który jechał, albo ten, który uderzył w tego, to przepisowo jechał. No Ale jak to jest na przykład z badami wrodzonymi malutkich dzieci? Kto zawinił? Dlaczego coś takiego się dzieje? Kochani, tu znowu jest... Ta sama odpowiedź. Nie wiem. Albo wiem. Po prostu trzeba pytać specjalistę z tej dziedziny. Rodzi się dziecko z jakąś wadą wrodzoną, która unieszczęśliwia to dziecko i jego rodzinę do końca, do końca życia. To nie pytajmy Pana Boga. Nie obrażajmy się na Pana Boga. Tylko zapytajmy konkretnego fachowca medycyny, profesora z tej dziedziny. Panie profesorze, dlaczego tak się stało? I tu trzeba szukać odpowiedzi, nie u Pana Boga, tylko, Pani. to musi iść u człowieka bieżącego, takiego, powiedzmy, jak my się staramy być dwoma torami. Na te pytania, te ludzkie pytania, szukać odpowiedzi na płaszczyźnie racjonalnej, ale jednocześnie współpracować z Panem Bogiem i też to mówić, Pani może ja nie wszystko rozumiem, ale jeśli jest Twoją wolą, żebym coś z tego zrozumiał więcej, to dopomóż. A jeśli jest Twoją wolą, żebym niewiele z tego rozumiał, to dopomóż, aby się umiał zgodzić. I tu po prostu idziemy do przodu. Także nie ma, nie ma no, takiej możliwości, żeby nie wyjaśnić przyczyny cierpienia, jakiegoś konkretnego cierpienia. Zawsze musi być po nitce do kłębka ten konkretny powód od chociażby właśnie tych wad rodzonych. Od chociażby patrzcie te urazy. No, jak dużo się przestrzega na początku wakacji przed tymi skokami do głowy, do, do, do, do wody nie? i tymi złamaniami kręgów szyi. I jak dużo w czasie każdej wakacji jest tych wypadków i tych urazów, które bardzo często unieszczęśliwiają młodego człowieka do końca życia. I bardzo często bardzo poważnie unieszczęśliwiają, prawda? I jeśli byśmy zapytali, no dlaczego to się stało? No trzeba racjonalnej odpowiedzi szukać. No zdecydoważyłeś głębokość wody, nie sprawdziłeś, skoczyłeś jakoś niefortunnie. Zawsze będzie bardzo konkretna przyczyna, bardzo konkretne okoliczności właśnie tego, wydarzenia i tego wypadku. Niemniej jest jeszcze taki, jedna, taka jedna płaszczyzna, która niekoniecznie nam komplikuje. Bo popatrzcie na te fragmenty. Ja wszystkich, których kocham karce i ćwiczę. No to, co mówię, yy, przepraszam, tu jest błąd, bo to nie jest 34 rozdział, a tylko 4 rozdział. Ja wszystkich, których kocham karce i ćwiczę. Być, być może słyszeliśmy wcześniej ten fragment i być może ktoś w tej chwili no, powinien zapytać, proszę Pana zaraz, zaraz no, przecież Pan Bóg nie zsyła żadnych cierpień, tak? Pan Bóg jest obecny tylko w tym wymiarze, w tym znaczeniu, w cierpieniu, że współcierpi, jest tym, który cierpi. Ale jest jeszcze i taki fragment. Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On Cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karze, łoszczę zaś każdego, którego za Syna przyjmuje. Trwajcie w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił. Synu, nie chce wasz karania Pana. Nie upadaj na dół, gdy on cię doświadcza, bo kogo miłuje, Pan tego karze. płoszę zaś każdego, którego ze syna przyjmuje. Ja myślę, że zobaczyliście, odpowiedź jest tu. To nie Pan Bóg zsyła te nieszczęścia. Pan Bóg ich nie zsyła. One się dzieją z bardzo konkretnych powodów. Ale Pan Bóg je dopuszcza. Ale Pan Bóg nie dopuszcza. Pan Bóg mógłby zainterweniować, żeby się one nie stały. Ale Pan Bóg pozwala, żeby się stały. A więc to nie jest, Pan Bóg nie jest przyszłą sprawczą. Tylko udział Pana Boga w tym jest taki, że Pan Bóg ze spokojem patrzy na to, że to się dzieje i dopuszcza, wiedząc, że, i to wielokrotnie właśnie tak jest, że z tego doświadczenia przy, przykrego może dla mnie być taki pożytek, pozytywny pożytek, że w konsekwencji. Rzeczywiście to było dobre dla mnie. Pani, to czasami jest szokujące, ale chociażby przykład, być może mieliśmy kiedyś w dłoni książkę Jenny, film też był, o takiej młodej dziewczynie, która jako studencka, taka wysportowana w Stanach Zjednoczonych, właśnie popełnia tą głupotę, że skacze niefortunnie do wody na zbyt niski poziom wody, łamie kręgi szyjne. Po dwóch latach buntu okrutnego, wypowiada taką zgodę i mówi, dobrze, Panie Boże, niech tak będzie. Ja nie rozumiem, ale niech tak będzie. Po kolejnych dwóch latach, po kolejnych dwóch latach, kiedy okazuje się, że żadna już rehabilitacja nie przywróci jej sprawności rąk i nóg, a więc nie tylko nogi, ale i ręce, ona mówi, nic lepszego nie mogło mnie spotkać. To dopiero jest ciekawe, nie? Nic lepszego nie mogło mnie spotkać. Była silna, zdrowa, piękna, wysportowana, Siedzi na wózku i ani rękoma, ani nogami nie rusza i mówi, nic lepszego nie mogą mnie spotkać. No to jest głupota, można powiedzieć tak po ludzku, nie? No właśnie, ale ze współpracy z Panem Bogiem można dojść do takich wniosków. I ona właśnie do takiego wniosku dochodzi. I to właśnie jakby tak trzeba interpretować, że Pan Bóg dopuścił do tego, jaki pożytek z tego wyrósł. Tak samo i to, nie? To, to karcenie Pana Boga, żeby jakby nas udoskonalać. Oczywiście jest i taki fajny fragment. Moc bowiem w słabości się doskonali, a więc ten dopust Pana Bożego jest też właśnie po to, żebyśmy my potrafili wykrzesać jak najwięcej pożytku z tego, ale i taki, gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska, żebyśmy też jakby nie upadali na duchu, obserwując to życie wokół siebie widząc niemało zła, że zawsze w tym złu jest Pan Duch obecny. Kochani, właśnie na takie perełki, można je wskazać. Przecież od chociażby ten totalitaryzm hitlerowski. W 1997, tak? Jan Paweł wyniósł na ołtarze 108 męczenników z czasów II wojny światowej. 108 męczenników za wiarę z czasów II wojny światowej. I tam no, jest cała plejada osobowości, bo są też osoby świeckie. Wśród osób świeckich jest od chociażby kochana Bogusławna Natalia Tuasiewicz, młoda intelektualistka, wykształcona, muzycznie uzdolniona, rozpoczyna działalność w konspiracji i mówi skierujcie mnie, czy zawieźcie mnie do Niemiec, do Dachau, ja tam będę wśród robotnic pracować i ich wspierać na duchu właśnie w tym środku piekła. Sama podejmuje taką decyzję i rozpoczyna tą działalność tam właśnie wśród tych polskich kobiet, które przymusowo zostały wywiezione do pracy, Zostaje w tej konspiracji złapana, skazana na śmierć, wywieziona do Dachau i ginie w przeddzień wyzwolenia obozu. Jakby taki paradoks jeszcze, nie dokładnie w przeddzień wyzwolenia przez aliantów tego obozu. A od chociażby cudowna, wspaniała postać błogosławiona Marianna Biernacka. Błogosławiona Marianna Biernacka. Grodzieńszczyzna, partyzantka, akcja... Partyzantów, zemsta Niemców, rozstrzelanie mężczyzn z, y, i kobiet z wioski, wyprowadzanie na rozstrzelanie i co ona zrobiła? Pamiętacie, głosem Marianne Mariannę? Padła przed SS-manem na kolana i powiedziała: zabierz mnie na rozstrzelanie, a zostaw ją. A ta ona to była jej synowa, która była w, ósmy, w ósmym miesiącu ciąży. I Hitlerowiec się zgodził, na szczęście, i przeżyła ta kobieta i ten syn do dzisiaj żyje teściowa, która oddała życie za swoją synową. Ja przywołuję postacie mniej znane no ale Maksymilian Kolbe, już taka można powiedzieć sztandarowa, takich postaci czy, czy błogosławiony Felichowski, yy, tylko imienia zapomniałem Storunia, Wincenty Felichowski, pat, patron harcerstwa. Yy, takich perełek było pełno i to właśnie tam, w piekle totalitaryzmu. I nikt niech nie mówi, że Pan Bóg nie był w tym obecny, bo był obecny wielorako. Cierpiał z cierpiącymi, ale też dawał takie znaki, dawał takie osoby, dawał siłę takim osobom. Więc yy, to karcenie Pana Boga, wszystkich, których kocham karce, to jest po prostu zgoda Pana Boga. Pan Bóg pozwala na to, żeby spotykało nas to nieszczęście, wiedząc, że z tego wyrośnie dużo dobra. Oczywiście patrzcie, w tym wymiarze globalnym zostanie niepokój i niedosyt. No bo jeśli Pan Bóg dopuścił do II wojny światowej i to miałoby mieć taki wymiar pedagogiczny dla ludzkości, to ktoś by powiedział facet, ja nie przyjmuję takiego wytłumaczenia. Tyle milionów dzieci ginie i w imię jakiejś tam metody wychowawczej Pana Boga wobec ludzi, ja nie przyjmuję takiej teorii. No nie jest to łatwe, prawda, żeby tak do końca jakby w takim wymiarze to zinterpretować. No ale na pewno nie w takim, że to Pan Bóg zsyła te wojny i te nieszczęścia i te ilości zamordowanych. Pan Bóg to dopuszcza. Pan Bóg wie, że to się stanie i Pan Bóg na to zezwala. Być może w wymiarze, jakiego my nie rozumiemy, to i ta wojna, czyli i totalitaryzm hitlerowski, i totalitaryzm stalinowski, konsekwencji zrodzą, zrodziły takie owoce, które znacznie przekroczą straty w postaci tych milionów osób, a to już nie nam rozstrzygać. Ponieważ dość długo już siedzimy, to chyba powinniśmy sobie zrobić małą przerwę, żeby jeszcze wytrzymać kawałek, o której byśmy musieli... Zaraz, zaraz, bo my mamy... Nie, bo my mamy wsze... jest, jest, jest dziewiąta. My mamy mszę o w pół do... Czyli o której byśmy przed skoczyli? Dwadzieścia po? Piętnaście po? Dobra. Wytrzymacie jeszcze piętnaście minut? Dobrze. O, jeszcze 15 minut cały czas mówię cały czas mówię czy są jakieś pytania żeby, żeby dodać taką możliwość śmiało może coś do tego? Właśnie cały czas mówię, że nie. To Pani jeszcze nie głowy. Ja właśnie wyraźnie mówię. Tak. bo Bogi, jakie będą konsekwencje. Tak. W sensie. tak. Jeszcze raz. Pan no, y sam też mówił o, o sobie, że, że, żeby, że jeszcze nie da się po chwili, tak jakby też wiedział, kiedy na krzyżu... No oczywiście, oczywiście, ale teraz popatrzcie. Jeśli chodzi o każdego z nas, to jeszcze raz to powtórzę, że Pan Bóg niczego nam nie zaplanował. To, co się dzieje w naszym życiu, to są efekty naszych wyborów, naszych decyzji, ewentualnie wyborów innych ludzi, którzy nam się, co nasze życie wciskają, wtryniają czasami bardzo brutalnie. Pan Bóg zostawia nam pełną wolność i wszystko, co robimy. Kochani, przepraszam, ja lubię jeszcze taki mocny argument podawać. Ja jestem dumny z tego, że żyjąc 27 lat w związku małżeńskim, nie zdradziłem żony i nawet nigdy nie pomyślałem o tym. Jakoś tak Udaje mi się trwać w wierności mojej żonie. Ale ja nie mogę mieć pewności, że jej nigdy nie zdradzę. 27 lat za nami, a być może jeszcze 27 lat przed nami, i mogą się różne, różne niedobre rzeczy wydarzyć. Teraz uwaga: jeśli ja nie daj Boże, zrealizowałbym taki akt zdrady mojej żony, to czyja to będzie decyzja? Pan Bóg mi to zaplanował? Że Guzewicz zdradzi swoją żonę? Już znacie, ja też znam takie małżeństwa które były na świeczniku ustawione. Prowadziłem taką rozmowę, bardzo trudną rozmowę. Z małżeństwem byli sami, ale pięcioro dzieci. Gdzie on przez długie lata był w bardzo dużej parafii, liderem ogromnej wspólnoty charyzmatycznej. Bardzo duża parafia, bardzo du duża grupa. Zaangażowany w życie parafii połuszy, Pięcioro dzieci, ale też... Materialnie, całkiem porządnie sobie radzące małżeństwo. Bardzo porządnie sobie materialnie radzące. I on doprowadza do zdrady. Poczyna się dziecko, ale kobieta, z którą on to robi, jest matką trójki dzieci. <grych> poczyna się dziecko. Nie? No i ta żona się dowiaduje już o tym poczęciu od męża tamtej kobiety. Jego żona się dowiaduje od męża tamtej kobiety, który dzwoni. Czy pani wie, co pani mor z moją żoną, nie? No i, i pięcioro małych dzieci tutaj, a troje małych dzieci tam. I poczyna się dziecko, nie? Więc ja też nie wiem, czy nie zgłupieję. Zawsze mówię tak, nie mogę mieć pewności, ale kochani, jeśli bym to zrobił, to będzie to jakiś plan Pana Boga? To Pan Bóg to zaplanował, że Guzebic zdradzi żonę? Pan Bóg to zaplanował? Nie. Nic z tych rzeczy. Nic Pan Bóg nie zaplanował. To będzie moja decyzja. To byłaby moja decyzja, gdybym ja tak zrobił. Moja decyzja. To jest, że panie, na i... No nie, no oczywiście. To, ale to wy rozumiecie ja to rozumiem. Tylko nie zwalajmy winy na pana Boga. Guzewicz zdradził żonę, bo Pan Bóg mu tak zaplanował. No to Guzewicz się cieszył, Panie Boże. Widzisz, no co, pretensje do mnie? To no ty zaplanowałeś, nie? I ja jestem zwolniony z odpowiedzialności. No nie. Pan Bóg tam nic nie zaplanował. To, co my robimy, jest efektem naszych decyzji, ewentualnie decyzji tych innych osób. Ale, bo to jest odpowiedź na pytanie, Pan Bóg wszystko wie, co się wydarzy w naszym życiu. Nic nie zaplanował, ale wszystko wie. Ale wie nie dlatego, że zaplanował, tylko wie dlatego, że jest Bogiem, że jest wszechwiedzący. I jak ja bym się dopuścił tego aktu zdrady mojej żony, to Pan Bóg by tak samo cierpiał, jak moja żona i moje dzieci. Tak samo by płakał, jak moja żona i moje dzieci to też potwierdza, że nic nie zaplanował. Tylko powiedział, że dałem ci wolność i tak zrobiłeś w świętuchu. Nie? Także to jest odpowiedź. Nie ma czegoś takiego, kochani. Bo owszem jest tak zwana predestynacja, czyli przymus, ale w islamie, w islamie tak jest. Człowiek się rodzi i jest od początku do końca wszystko zaplanowane. Wszystko dokładnie jest zaplanowane w twoim życiu i to, co będzie z tobą po śmierci, i jedyne, co możesz zrobić, no to tylko tak pokornie, jakby iść do przodu i mówić, Panie Boże, to wszystko, co się dzieje, to i tak jest zgodne z Twoją wolą, bo Ty zaplanowałeś. No to jesteśmy robocikami. To nie jest doskonałość. Ja bym nie chciał tak żyć z taką świadomością, nie? Że jestem tylko wykonawcą jakiegoś planu, że jestem pionkiem na szachownicy i Pan Bóg to tak przestawia, jak On chce. Ja bym tak nie chciał. To, to by było potwierdzeniem, że absolutnie to to Że jest. jest. Tak wierzą. Oni tak wierzą. Tak, tak, oni tak wierzą. Ale to jest miliardowy Islam, nie? Co jeszcze? Aha, bo jeszcze była mowa o Jezusie, kochani. Więc przepraszam, ale jeśli chodzi o decyzję Judasza, to była Jego decyzja. Jego decyzja niczym nie wymuszona. Niech nikt jakby w ten sposób w tych kategoriach nie myśli o Judaszu, bo znowu byłaby to niesprawiedliwość. Pani Boże! No, no to ja współczuję Judaszowi? Ty mu to zaplanowałeś, że on to zrobi. I on nie miał wyjścia. On tak zrobił, bo było to zaplanowane. Tylko teraz patrzcie, zarówno o Judaszu, jak i o Piotrze, że trzy razy się zaprze. Jezus wiedział. I do Judasza powiedział, że lepiej było, żeby się nie narodził. Do Piotra powiedział, Piotrze, i tak się nie zaprzesz. Co ty tutaj mówisz, że pójdziesz za mną w ogień? I tak się zaprzesz? Właśnie dlatego Jezus wiedział, że to się stanie z Piotrem i z Judaszem, bo był Bogiem. Ale to była decyzja Judasza, żeby zdradzić. To była decyzja Piotra, żeby zdradzić, żeby się wyprzeć. Natomiast to samo Jezus dokładnie wiedział, co będzie z jego życiem wyglądało. Nie dlatego, że to było zaplanowane przez Pana Boga. Tylko Jezus wiedział, że jakby to się będzie działo, bo był Bogiem. On to sam wiedział. Ale popatrzmy na ogrójec. Kiedy Jezus wiedząc i tak mówi, ojcze, ale jeśli możliwe, zabierz ten kielich. Czyli w końcu jakby i tak jest potwierdzenie, że decyzja ostateczna należy do Niego, że On powiedział, niech się dzieje Twoja wola. Przyjmuje ten krzyż, niech się dzieje Twoja wola. I pani, jeszcze trzeba się cofnąć dalej, bo przecież w IX wieku przed Chrystusem, w IX wieku Izajasz tą drogę opisał w czterech pieśniach o Słudze Jachwę. I to bardzo dokładnie opisał. Ona tutaj będzie dla nas dzisiaj bardzo ważnym punktem wyjścia. Ten tekst, ta czwarta pieśń o Słudze Jachwę. Bardzo ważnym punktem wyjścia do pewnego obrazu. Tak dokładnie, dziewięć stuleci wcześniej Izajasz opisał, co się będzie działo z Chrystusem. I ktoś może powiedzieć, no zobacz, Pan Bóg to Chrystusowi zaplanował. Izajasz to opisał. Nie, Pan Bóg nie zaplanował. To, że w takich okolicznościach się Chrystus począł, to, no owszem, Plan Boży w tym był, ale we współpracy z człowiekiem, bo Maria mogła nie powiedzieć tego fiat swojego, prawda? To była jej wola. Pan Bóg odwołuje się do wyborów i do naszej wolności cały czas. Natomiast dlaczego Izajasz mógł to napisać dziewięć wieków wcześniej? Bo to Pan Bóg odsłania czasami troszeczkę kartek z tych zeszytów swoich przed człowiekiem, wiedząc, że to dla nas będzie potrzebne. Od chociażby patrzcie, ja mam być może też niektórzy z nas... Ja mam w samochodzie zawsze obrazek ojca Pio. Jest mi bardzo bliska ta postać. Bardzo bliska, bardzo ważna w moim życiu. I on wiele razy ludziom przy, przyszłość przepowiadał. Przyszłość przypo, przepowiadał ojciec Pio. Ale nie miał tego od siebie. On też bardzo często uczciwie mówił. Pan Bóg mi czasami pozwala zajrzeć do swojego zeszytu. Pan Bóg mi czasami pozwala zajrzeć do swojego zeszytu. Nie? A więc to wszystko u Pana Boga jest zapisane nie to, co się będzie wydarzyło, bo Pan Bóg to zaplanował, tylko to, co Pan Bóg wie o tym, że to się wydarzy. Dlaczego czasami, tak jak u Izajasza, czy u Ojca Pio, Pan Bóg pozwala na to, żeby coś tam pokazać z tych rzeczy, które Pan Bóg wie, które się będą wydarzały? Bo widocznie Pan Bóg uważa, że tak będzie lepiej, nie? Dla ludzkości, tak jak w przypadku Izajasza, czy dla kogoś pojedynczego, kto się z Ojcem Pio spotkał. Maria też w Fatimie powiedziała w XVII roku, jeszcze w maju, że rewolucja październikowa wybuchnie jesienią. Powiedziała to w maju. Powiedziała, że się wojna skończy, ale jak się ludzkość nie nawróci, to wybuchnie, wybuchnie druga, jeszcze straszniejsza. Powiedziała to, nie? Maryja. Ale też powiedziała nie coś, co Pan Bóg zaplanował, tylko powiedziała coś, co Pan Bóg wiedział, że się wydarzy, że ludzie to zrobią. Ale pozwolił jej, ten zeszycik zerknąć i pokazać nam z miłości do nas. Żeby no dać nam szansę. Popatrzcie, co wy zrobicie w tym 39. Nie ja to zaplanowałem, tylko wy to zrobicie. Co wy zrobicie? Tak samo myślę, że w tych przypowiedniach prorockich yy, u Izajasza. Piłat też to zrobił. Nie dlatego, że Pan Bóg to zaplanował. Nie, naszą wolność i pozwala nam nawet na złe wybory szanując naszą wolność, choć wie, że takie dokonamy, ale i to chciałbym potrafi z tego zła wyciągnąć dobre. Tak, tak, tak. I to, i to będzie szło I to dalej, ja by... ale. To zło e, nie mogę to nieciągle jest nie dobre. Tak. kiedy Pał powiedział, gdzie zmuk się grze, potwicie rozmała własne. To właśnie jest, ale. To będzie, całym, to będzie przedmiotem całej naszej głównej części rozważania po przerwie. I tam było pytanie, proszę bo potem była tu, ale tam była pierwsza ręka. Pytanie? Tam przyszłość. Tak. Wie, co będzie działać w moim życiu. Tak. Wie, czy tym, jak będzie wyglądała jak przyniesie Wie. No. No idzie pytanie? Na tyle, na ile no będzie Pan intensywnie z Panem Bogiem współpracował. Kobieto, poczekaj. Bo jeszcze to jest następna niewiasta. Ale nie, nie, nie, nie, nie. nie. Wie, wie tak jak wie o tym wszystkim, co się wydarzy w życiu każdego z nas i w życiu całej ludzkości, bo jest wszechwiedzący, bo jest Bogiem, ale wie nie dlatego, że to zaplanował. Cały czas odwołuje się do, twoje, do Pana wolności i mówi, rób teraz na ten moment tak, jak uważasz. Na ile mi oddasz to moje życie? Na ile mi pozwolisz w nim działać? Na tyle ja będę działał. Chociaż Pan Bóg mówi, ja i tak wiem, jak będzie. Ale to są Twoje decyzje. Ja Ci dałem tą wolność i to są Twoje decyzje. Nie dopuszczajmy tej myśli, właśnie tego determinizmu. A, co tam się będę wysilał? Pan Bóg i tak wie, co będzie. Kochani, niech nam się tutaj przypomina w tym momencie przypowieść o talentach. Przypowieść o talentach, w której jest główny akcent na co położony? Na moją inicjatywę. Na moją. Pan Bóg mi daje możliwość wsparcia i będzie mi dawał na najwyższym poziomie tę możliwość wsparcia, tylko nie może być w tym mojej bierności. Musi być moja inicjatywa. Akcent tej przypowieści jest położony na moją inicjatywę to ja muszę intensywnie współpracować i wychodzić jakby z inicjatywą, jak pomnażać te dary, które otrzymuję. I to nie jest determinizm, to, to jest powód do ogromnej radości, do ucieszenia się, jak wielką wolnością Pan Bóg nas obdarzył, jak wielkim zaufaniem nas obdarzył, ale jeszcze coś, że zawsze, na każdym etapie chce nas wspierać. Wspierać, ale cały czas jakby mówiąc, ja Ci będę pomagał, ale... Ty intensyfikuj swoje możliwości, swoje umiejętności. Ty działaj, ty działaj, ty działaj. Zobaczysz, jakie z tego będą efekty. Popatrzcie, jak będziemy się przyglądać właśnie takim postaciom, które nam imponują z historii Kościoła, czy gdzieś wokół nas, od chociażby Janowi Pawłowi II, to zawsze właśnie będzie te, tego potwierdzenie, o czym my tutaj mówimy. Osoba, która miała jakieś swoje predyspozycje, która potrafiła niesamowicie intensywnie z Panem Bogiem współpracować, ale z tej współpracy Rodziło się ogromne działanie, dynamizm. Patrzcie, Ojciec Święty się modlił 7 godzin na dobę, 6 godzin spał, to jest 13, ale pozostałe 11 godzin pracował, pracował, pracował, aż wszyscy mówili, że no czy on musi aż tyle pracować? Ale ile owoców tej pracy było, tej jego pracy? I to jest jeden z takich właśnie przykładów, jak to powinno wyglądać. Niebierność mówienie, to teraz, Panie Boże, ja Ci to moje życie oddałem, proszę Cię o Twoją łaskę i usiądę sobie na kanapie i Ty i tak będziesz działał przeze mnie. Jak się zauważa właśnie jakieś wielkie dzieła w Kościele, dzisiaj, konkretnie dzisiaj, to te dzieła powstają tylko wtedy, jeśli ktoś we współpracy z tą Bożą łaską intensyfikuje swoje działania. I wtedy dopiero jakby są efekty tego, nie Nigdy te efekty... To właśnie kochany ksiądz Blachnicki, którego bardzo lubimy w kościele, ksiądz Blachnicki właśnie o tym powiedział, że Pan Bóg oczekuje maksymalnego natężenia wszystkich sił od człowieka, ale w tym momencie jakby będzie też maksymalnie wspierał, nie? Ale maksymalnego natężenia wszystkich sił, maksymalnego. I to Jan Paweł II był, był najlepszym przykładem dla nas. Tu jeszcze nie wiasta jakąś wątpliwość wyrazić. Tak. Proszę, ja dwóch, jak Coś innego, się śmiało, śmiało. Chciałabym wyjaśnić, bo może ja to być że miałam w barach z Panem pytania, i wiem, dlaczego i dla I tutaj właśnie Tak. Święty Piotr został wrzucony do jednego w Azji Natomiast właśnie miałam spotkania z tym i oni dokładnie poruszali to samo nie, tak się jak to staczało. to było trochę inaczej. Ja bym chciał powiedzieć, to to ja się nie zrozumiałem. Mhm. Ja e, z matury, jest Ja to powiedziałem? Nie, ja to nie. Ja tego nie powiedziałem. Ale jak to, ja... Mhm. ja to mówię, że nie to Tak? A się, jak to było a ktoś człowiek może podejmować decyzje, i wręcz zgodnie z tą inicjatywą decyzji, a nie z niewolą przez określone z niewolenia działalna i budżetu i nie jest z tych połnych decyzji. To jak się do tego To zboczy i to rozlanie się jeszcze od ciebie Jeśli ja rozumiem dobrze, to, to nie ma w tym sprzeczności. Jego zniewolenie nie było zniewoleniem ograniczonym, narzuconym przez Pana Boga. Tak tego rozumieć nie możemy. Natomiast zniewolenie, zniewolenie, no właśnie, zniewolenie, które w Nim zaistniało z powodu otwarcia się na grzech i realizację zła, jest zniewoleniem. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości, ale nie zwalajmy w tym momencie winy za to zniewolenie na Pana Boga. To jest konsekwencja moich wyborów. No, no, to tak postępuje. To tak postępuje. Jest w stanie. Kochani, jest w stanie, żeby właśnie na tą różnicę między Piotrem a Judaszem. Przecież... Piotr, Judasz nie był zdeterminowany do takiego stopnia, że musiał koniecznie po tej zdradzie to, to samobójstwo popełnić. Pan Bóg cały czas go swoją łaską bombardował. Siła tego zniewolenia była niewątpliwie wielka, ale i tak decyzja o tym, żeby chwycić się tego sznura i założyć sobie pętlę na szyję, była jego decyzją. W przypadku Piotra również był akt, jakby właśnie takiego zniewolenia, poddania się tej słabości, ucieczki, ale ostatecznie jakby wygrywa w nim ta refleksja płacz i skrucha w Judaszu wygrywa rozpacz decyzja w obu przypadkach do nich należała jeden taką decyzję podjął drugi, podjął, drugi taką decyzję podjął yy, ale, ja, zaraz, zaraz, zaraz, ale ja nie powiedziałem absolutnie tego nie powiedziałem nie będę tego nigdy mówił że to, go że to go usprawiedliwia. Ja tylko powiedziałem, że to jest pewien element tajemnicy, na ile szatan ma wpływ na człowieka i na ile go wykorzystuje jako narzędzie. Natomiast, kochani, no, nie poddawajmy się takiemu myśleniu, że ostatnie zdanie należy do szatana. Nigdy tak nie jest i nigdy tak nie będzie. Ostatnie zdanie zawsze należy do Pana Boga, bo szatan nie jest na przeciwległym biegunie w odniesieniu do szatana. To nie jest tak, że tu jest Pan tu jest szatan szatan jest niżej, bo jest stworzeniem nie jest przeciwieństwem szatana i nigdy szatan jest tu szatan jest poniżej, bo jest stworzeniem i nigdy ostatnie zdanie nie będzie należało do szatana natomiast to nie usprawiedliwia tego człowieka, ostateczna decyzja tego człowieka o tym strzelaniu należała do tego człowieka nie do szatana być może, ja, ja nie wykluczam że jakaś inspiracja szatana była w tym ale kochani, to jest dokładnie patrząc na tego człowieka, to jest dokładnie tak samo w przypadku każdego z nas jeśli ktoś z nas podejmuje decyzję o dokonaniu jakiegoś zła, to też jako człowiek wierzący powinien sobie to pytanie zadać, czy była w tym inspiracja złego ducha, czy była inspiracja szatana, na ile była ta inspiracja, jak intensywna, na ile ja jej się poddałem, bo ona była ta inspiracja. Bo tak jest zapisane w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. Ale ostateczna decyzja o tym, że... Znowu ten konkret... Jeśli ja bym zdradził moją żonę, to byłaby w tym inspiracja złego ducha. Na pewno, na pewno by była. Bo szatan tak działa w tej chwili, że niszcząc tkankę tej ludzkości, dzisiaj przede wszystkim uderza w małżeństwa, w jedność małżeńską. Byłaby jego inspiracja, ale ostatecznie decyzja należałaby do mnie. I ja nie mógłbym po tej zdradzie powiedzieć, że czuję się usprawiedliwiony, bo mnie zły duch zniewolił. I to nie moja wina, tylko złego ducha. Przerwa.